Mareczek z niepokojem obserwował Matyldę, która prowadziła samochód jak robot. Poszczególne czynności wykonywała automatycznie, bez zastanowienia. Powieka nawet jej nie drgnęła, z ulgą tylko odnotował, że przesuwała oczami po lusterkach, zatem obserwowała drogę. A może to był tylko nerwowy tik, jakiś oczopląs i w rzeczywistości nie widziała ruchu wokół siebie? Przemknęła przez skrzyżowanie i skręciła przed tramwajem na rondzie, na szczęście motorniczy czekał, aż zmieni się światło, a potem zatrzymała się przed przejściem dla pieszych, by przepuścić starsze małżeństwo. Jej nieruchoma twarz i poruszające się wargi wzbudziły w nim niepokój. Na pewno nie śpiewała piosenki z radia, bo było wyłączone. — Matylda? — zapytał niepewnie. — Tak — odparła lekko nieobecnym głosem. — Wszystko gra? — Gra. — Hm. Prząknął niepewnie. Gra, w sensie, że wszystko dobrze, czy gra jej coś w głowie? Chyba źle sformułował pytanie. Może powinien zadać je inaczej? Zapytać czy nie zapytać? Zastanawiała się Matylda. Klientka wyraźnie wahała się, czy ujawnić obecność Romualda Muszyńskiego w swoim życiu, ale martwiła się o niego bardziej niż o męża. To oczywiste, odpowiedziała sama sobie, uprzedzając wewnętrzny głos, który zaraz odezwałby się złośliwie, gdyby tylko dała mu potem okazję. Jedna z nich kocha, a przynajmniej tak jej się wydaje. To może być tylko pierwsze zauroczenie, które niedługo zamieni się w znudzenie albo niechęć do samej siebie, a z drugim chce się rozwieść. Gdyby nie to, że klientka obawiała się śmierci męża z powodów li tylko finansowych, a nie z dobroci charakteru, uznałaby ją za obrończynię pokrzywdzonych i zdradzanych żon. Zapytać czy nie zapytać? Z jednej strony Dąbkowa obawiała się, że podczas rozwodu Matylda, gdyby została powołana na świadka, ujawni jej romans, czemu dała wyraz, przepytując ją podczas ich pierwszego spotkania. Z drugiej zgłosi zaginięcie męża, a potem zamknie się w domu na cztery spusty i w rozpaczy wypali tyle papierosów, że będzie przypominać wędzony bekon. Wcześniejsze postanowienie, by spróbować odnaleźć Muszyńskiego, było aktualne, ale musiała jakoś połączyć to zadanie z szukaniem dąbka i pracą w bibliotece, a także opieką nad dzieckiem oraz zakupami. To, że Roman miał robić zakupy, nie oznacza, że je zrobi. Pewnie znów będzie biegła do Tesco przed północą, by kupić cokolwiek na śniadanie. Muszę z nią porozmawiać, zanim dojedziemy na komisariat, zadecydowała nagle. To najlepsze rozwiązanie. Powiem jej, że zrobię to jako osoba prywatna. Nie, jako prywatny mi nie zaufa. Może powiem, że... Albo... A może... Hm. Nie, to też nie. A, już wiem. Matyldę nagle olśniło. Nieświadoma zabiegów Mareczka, który znów usiłował sformułować jakieś pytanie, gwałtownie zjechała w zatoczkę autobusową, która pojawiła się w samą porę. Zahamowała z piskiem opon, Aż zarzuciło ich do przodu i oświadczyła stanowczo – Wysiadasz. – Kto? Ja? – wystraszył się Mareczek. – Przecież nie ja. Ja prowadzę. Ty jako pasażer jesteś tu zbędny. – Ale… – Wiem, klientka też jest pasażerem, lecz jej obecność jest nieodzowna, by zgłosić zaginięcie, a twoja nie. Wracasz do biura. – Ale… – Taksówką, tramwajem albo pieszo. – Ale… – Nieważne, co powiesz Salomei – Sama później z nią porozmawiam. Ale co masz robić w biurze? W tej sprawie chwilowo nic. Zjedz sobie coś, skorzystaj z toalety, odpocznij, nadrób zaległości, a teraz wysiadka. Oszołomiony odpiął pas i wysiadł. Wszedł na chodnik, dopiero gdy nadjeżdżający autobus zatrąbił ostrzegawczo. Swój stan umysłu określiłby jako absolutną niemożliwość myślenia, gdyby zdołał sformułować jakiekolwiek stwierdzenie. Po dłuższej chwili, gdy z autobusu wysiedli pasażerowie, a potem wsiedli kolejni i pojazd odjechał, pozostawiając stojącego w zamyśleniu Mareczka, ten zaczął rozważać wydarzenia ostatnich dwóch dni. Zasadniczym problemem, który usiłował rozwikłać, było pytanie, jakim cudem w tak krótkim czasie z osoby dowodzącej akcją stał się nic niepojmującym statystą. Co się dzieje? zapytała oszłomiona Renata Dąbek, gdy spiskiem opon odjechały z przystanku, porzucając na nim wyraźnie zdezorientowanego mężczyznę. – Musimy porozmawiać – powiedziała Matylda, zerkając we wsteczne lusterko. – Oczywiście, ale… – o Romualdzie Muszyńskim – dodała, obserwując, jak na twarzy kobiety ukazują się kolejno różne emocje, poczynając od zaskoczenia poprzez strach i rozpacz. – Co chce pani wiedzieć? – Zapytała rezygnowanym tonem, a po jej policzku spłynęła wielka łza. Tomczak wszedł do biura, mamrocząc coś pod nosem. Marecki zerknął na niego spod oka, ale kolega, unikając jego wzroku, otworzył szafę zapełnioną teczkami i zaczął je kolejno przeglądać. Antek uśmiechnął się lekko pod nosem i na powrót przeniósł spojrzenie na monitor. Przeszukiwał bazę danych, by po numerach rejestracyjnych pojazdów widocznych na nagraniach kamer monitoringu odnaleźć właścicieli aut i zobaczyć ich zdjęcia w dokumentach do prawa jazdy. Nikt jednak nie przypominał Denata. Najmniej podobne były kobiety, które w większości przypadków figurowały jako właścicielki uchwyconych przez miejski monitoring pojazdów. Tomczak nawet nie zareagował na dzwoniący na biurku telefon. Marecki spojrzał na zegarek. Za wcześnie, by udawać, że go nie ma, więc z niechęcią podniósł słuchawkę służbowego aparatu. Marecki rzucił krótko i oficjalnie na wypadek, gdyby dzwonił ktoś wyższy stopniem, ale zarazem wystarczająco agresywnie, by zniechęcić kogoś młodszego do zawracania mu tylnej części ciała pół godziny przed zakończeniem służby. Jednak w ciągu kilku sekund wyraz jego twarzy uległ zmianie, gdy rozmówca krótko wyłuszczył mu sprawę. Antek, jakieś dwie babki szukają twojego truposza z rzeki, powiedział oficer dyżurny. Idę. Rzucił równie krótko, lecz już nie tak oficjalnie. Wreszcie, pomyślał. Wreszcie coś mam.